All right, as we begin our final lecture tonight, rozpoczynając naszą ostatnią lekcję tego wieczoru. We want to remind everyone one more time. Po raz ostatni chcemy przypomnieć that the unity of God reminds us that God is not divided into parts, że jedność Boga, Uświadamia nam, iż Bóg nie jest podzielony na części. And yet we can see different attributes on display uh, in the character of God. A jednocześnie, mówiąc o Bożym charakterze, widzimy te różne aspekty Bożego charakteru. We learned last night that Yahweh is complex. Zeszłego wieczora mówiliśmy o tym, że nasz Bóg Jahwe jest złożonym Bogiem. That was evident when we began our study looking at the unity of God. I to było już ewidentne od samego początku, gdy mówiliśmy o jedności Boga. Ale we saw his complexity in a greater degree just by looking at the triune God in his existence. I wczoraj w szczególności widzieliśmy tą złożoność Boga w Jego trójjedyności, w której On istnieje. To jest dla nas trudne do pojęcia, że jest tylko jeden Bóg, który jednocześnie istnieje w trzech osobach. Not three individual persons, nie, trzy or odrębne, three individual gods, nie, nie Bogów, but three persons in one God. Ale, trzy osoby w Bogu. I wish I could understand and comprehend that better. To It seems so contradictory to my understanding of the words. I to y, wydaje się być sprzecznością samą w sobie, w słowach, których używamy. The more I the truth, the I it. Ale im bardziej akceptujemy prawdę, tym lepiej też możemy to pojąć. And yet I still can't explain it, um, um, A jednocześnie przyznaję, że mamy trudność, aby to jasno objaśnić. God's attributes operate harmoniously and compatibly at all times. Widzimy, że te Boże w ze sobą. And we want to see how these attributes work harmoniously and compatibly tonight, not only in the life of Christ, but in the cross of Christ. I dzisiaj, tego wieczoru, Spróbujemy przyjrzeć się w jaki sposób te różne Boże atrybuty objawiły się nie tylko w życiu Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim w dziele jego krzyża. studied together over the several years. Tak jak przyglądaliśmy się tym różnym atrybutom Boga na przestrzeni kilku lat. I didn't group or present the the attributes in groups like the theologians do. I do tej pory nie grupowaliśmy tych atrybutów w taki sposób jak czasami teologowie to robią. But I, I tried to stage the in a way that would help us to see, um, the gospel of Jesus Christ. Ale raczej krok po kroku przyglądaliśmy się tym atrybutom Boga, które objawiają nam też prawdę Ewangelii Jezusa Chrystusa. Now we're going to look at the in groupings and see how they relate to the cross and to the life of Jesus. A teraz spróbujemy właśnie spojrzeć na te grupy atrybutów Boga i zobaczyć w jaki sposób one odnoszą się do życia Jezusa Chrystusa, a szczególnie do dzieła krzyża. And so when we look at this first group, it's going to be the group of his being or the being of God. Pierwsza grupa to atrybuty Boga, które są z, związane z Jego istotą. And the first we want to see is I pierwszy atrybut, na który spojrzymy, to Jego duchowość. I na samym początku podaliśmy taką krótką definicję duchowości, że Bóg jest of matter co oznacza, że Bóg nie jest związany, czy nie jest w jakikolwiek sposób zamknięty w materii. Material. My jesteśmy materialni. God is not material. Natomiast Bóg nie jest materialny. Jego istnienie ma zupełnie inną postać niż to, co my znamy i rozumiemy. And so it took Jesus becoming a man. I Jezus stając się człowiekiem. For him to be able to communicate the spiritual nature of God. I on przekazywał nam też duchową naturę Boga. And I have as a reference for us to look at the uh, relationship of God's spirituality to um, Jesus in the cross in Luke 22 verse 19. I zobaczymy w jaki sposób ta duchowa natura Boga jest widoczna w krzyżu jeśli spojrzymy na Ewangelie Łukasza 22 rozdział i 19 wiersz. In order for God to be able to identify with us people aby Bóg mógł zidentyfikować się ze swoim ludem And for his people to identify with him, i aby jego lud mógł zidentyfikować się z Bogiem, the incarnation had to take place. musiało dojść do wcielenia. And so when in the incarnation we have a divinity combining with 100 humanity, ponieważ we wcieleniu widzimy 100% boskości, która zamieszkuje w stuprocentowym człowieczeństwie. W osobie Jezusa Chrystusa, który dzięki temu staje się tym, który bierze na siebie grzech całej ludzkości. I matematycznie to oczywiście nie działa w naszych umysłach. 100 God with, combined with 100 man in one being in incarnation. W jaki sposób połączymy 100% boskości ze 100% człowieczeństwa w jednej osobie? Does it really add up mathematically. Matematycznie to nie bardzo wychodzi dobre równanie. When we talk percentages, you can't have more than 100 of something. Ponieważ nie można mieć więcej niż 100% czegoś matematycznie. A jednak w umyśle Boga wcielenie jest, jest jak najbardziej właściwą rzeczywistością. But Luke 2219. Zobaczmy na Ewangelię Łukasza 22 rozdział 19 wiersz. Is Jesus reminding us that God became man. Jezus przypomina nam o tym, że Bóg stał się człowiekiem. And for us to remember that he became man in order to uh, give us something that we couldn't get on our own. I Bóg staje się człowiekiem po to, żeby dać nam coś czego my sami nie byliśmy w stanie osiągnąć. He said at the last supper this is my body which is given to you do this in remembrance of me. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus wziął chleb i powiedział to jest moje ciało która się za was wydaje. I don't know what you think about when you take when you took the lord's supper on uh, Friday Sunday, A Sunday. Nie wiem, co myśleliście, gdy tutaj w niedzielę jedliście z chleba. But I pause whenever I take the elements. Ja za każdym razem zatrzymuję się, gdy mam przystąpić do stołu pańskiego. Jezus powiedział, że chleb przypomina nam o Jego ciele. A reminder that something that was spiritual became material in the incarnation o tym, że to co było duchowe stało się fizyczne, cielesne podczas jego wcielenia. i łączę to z tym co Paweł mówi w liście do Filipian w drugim rozdziale. Gdzie apostoł Paweł mówi, że dla Jezusa Stanie się człowiekiem było aktem jego uniżenia się. Was in this way. Jezus w ten sposób się uniżył. The omnipotent, uh, spiritual God. Wszechmogący, duchowy Bóg. With unlimited power and infinite size, z nieograniczoną mocą i nieograniczony żadnymi rozmiarami. What limitations on the use of his divinity when He was incarnate as Jesus. Kiedy, kiedy został się człowiekiem, kiedy przyszedł w ciele jako Jezus, wziął na siebie te wszystkie ograniczenia, istnienia jako człowiek. In one sense it seems like Jesus would have been frustrated being confined to the limitations of flesh. I z jednej strony moglibyśmy pomyśleć, że Jezus musiał być sfrustrowany tymi wszystkimi ograniczeniami życia w ludzkim ciele. And I know how I, get when I have Ja wiem jak to na mnie wpływa, gdy uświadamiam sobie różne swoje ograniczenia. I get a little impatient. Czasami brakuje mi cierpliwości and it's frustrating for me to operate uh, with less power than I am used to having. I no, nie jest mi łatwo funkcjonować z tą coraz mniejszą możliwością w ciele, coraz mniej sił, coraz mniej możliwości. Jesus it and with great Ale Jezus bez frustracji i z wielką cierpliwością żył w ciele. I w tych 33 latach, które przeżył na ziemi, There would be great frustration with the limitations after having experienced unlimited ability in, in a spiritual form. Moglibyśmy wyobrazić sobie, że przeżywał wiele frustracji żyjąc w ograniczonym ciele, kiedy przez całą wieczność funkcjonował w nieograniczony sposób jako Bóg. And yet, in the pages of Scripture, we see. A lack of frustration and a lack of impatience Ale czytając pismo święte, widzimy, że w Jezusie nie było ani frustracji, ani niecierpliwości. The one expression of frustration that he had, jedyna jego frustracja, którą widzimy, was on display at the beginning and the end of his ministry. Miała miejsce na początku i na końcu jego ziemskiej służby. When he went into the temple, kiedy poszedł do świątyni, and he saw the abuse in the temple taking place. Where there should have been worship of God i gdzie zetknął się z tymi nadużyciami, które miały miejsce w świątyni w miejscu, które powinno być poświęcone oddawaniu chwały Bogu in he was not over his i wtedy Jezus nie był sfrustrowany swoimi własnymi ograniczeniami, ale był sfrustrowany frustrated over the lack of honor that was being displayed toward Yahweh in Yahweh's house. Ale raczej widzimy, że był zagniewany brakiem oddawania chwały Bogu Jahwe w jego własnym domu. So the incarnation, a więc we wcieleniu is a mystery of spirituality on display. Widzimy tajemnicę duchowości, którą Jezus reprezentuje. So here is God being confined in flesh. Oto Bóg ograniczony do ludzkiego ciała. And then having to describe that he is God when he looks just like a man or only like a man. I mówienie o nim jako o Bogu, kiedy wydaje się wygląda jak zwykły człowiek. And I suppose we see on the cross Uh, the spirituality of Jesus on display I myślę, że w dziele Krzyża widzimy tą demonstrację ducchości w Jezusie. In his conversation with the Father as He was dying w jego rozmowie z Ojcem przed Jego śmiercią. And of course we hear the voice of Jesus, but we don't hear the voice of the Father. Oczywiście mamy tylko zapis wypowiedzi Jezusa, a nie tego co jciec mówi. But there's a second attribute of being that's on display in the life of Christ and in the cross. Kolejny atrybut Boga, który widzimy w życiu Jezusa i szczególnie na krzyżu. That's the attribute of invisibility. To atrybut Boga, jego niewidzialność. And that particular attribute uh, is defined as not being able to be seen unless desiring to be seen. I ten atrybut moglibyśmy opisać w ten sposób, że Bóg jest niewidzialny, chyba że zechce, by go oglądano. words, God will not be seen, unless he allows himself or desires himself to be seen. Innymi słowy, nikt nie może oglądać Boga, chyba że Bóg chce, żeby ktoś go mógł w jakiejś formie zobaczyć. And, um, we find in, in John 12, W Ewangelia w rozdziale i 28 wierszu, Jesus having a conversation with God. Widzimy Jezusa, który rozmawia ze swoim ojcem. And this is in a public setting. I to ma miejsce w miejscu publicznym. And so in verse 28, at the end of his conversation, he says, Father, glorify your name. I pod koniec tej rozmowy z Ojcem, Jezus mówi, Ojcze, swoje imię. And so in order to uh, demonstrate to his audience that he was in conversation with the invisible God, he makes that statement. I aby zaprezentować tym, którzy Go wtedy słuchali w tym publicznym miejscu, że Jezus ma rzeczywiście relacje z Bogiem, Jezus wypowiada to zdanie. I widzimy też w tym 28 wierszu, że niewidzialny Bóg reaguje na słowa Jezusa w, w słyszalny sposób. It says uh, there was a voice from heaven that said I have both glorified it and I will glorify it again. Czytamyże odezwał się głos z nieba, który powiedział i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. A little later on in John 14. Nieco później w 14. rozdziale Ewangelii Jana, In verse 9. Wersu 9. when the last supper and here is Philip coming to Jesus and saying in verse 8 Lord show us the Father and you know, we'll believe everything you have to say and in verse 9 Jesus responds by saying here I have, been, have I been with you so long and yet you have not come to know me Philip a Jezus wtedy w dziewiątym wierszu odpowiada: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. God is invisible. Bóg jest niewidzialny. Jesus is trying to make the invisible known. A Jezus próbuje objawić tego, który jest niewidzialny. God God. Jezus mówi: Jeśli widzieliście mnie, widzicie mój charakter, widzicie moje postępowanie, to oglądacie we mnie obraz niewidzialnego Boga. Jesus invisibility as God Niewidzialność Jezusa jako Boga form he to be seen by man. Przyjęła widzialną formę, ponieważ Bóg pragnie być oglądany przez ludzi. I niewidzialny Bóg w Jezusie, który stał się widzialny w czasie jego wcielenia is reminding his disciples przypomina swoim uczniom that he is making the invisible god known just by having them observe who he is and what he has done że pozwala swoim uczniom poznać siebie objawiając to co w bogu niewidzialne kiedy oni go obserwują is the third attribute of Being. Jeszcze jeden atrybut Bożego jestestwa, Jego istnienia the of to atrybut Jego bliskości. And the of describes the of God. Ten atrybut właśnie mówi nam o tym, że Bóg jest blisko swojego stworzenia. Kiedy patrzymy na Jezusa, we see in reality God's desire to be near his people. Widzimy w nim to Boże pragnienie, że Bóg chce być blisko swojego ludu. For God to be near his creation. Bóg chce być blisko tych, których stworzył. And we see this in a comment that's made in John 15:15. 15. I widzimy to w wypowiedzi Jezusa z piętnastego rozdziału i piętnastego wiersza Because Jesus talking to his disciples Jezus rozmawia ze swoimi uczniami says: "No longer do I call you slaves, for a slave does not know what his master is doing, but I've called you friends, for all things that I have heard from my Father I have made known to you. Jezus mówi: już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan." Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko co słyszałem od ojca mojego, oznajmiłem wam. A in among those who are Jest dystans w relacji między panem a jego sługą. But there's a closeness among those who are identified as friends. Natomiast między przyjaciółmi jest bliskość. And even though Jesus um, as God is letting his disciples know that there is a distance, and they recognize a distance because of who He is, I chociaż w tej relacji Jezusa z uczniami, Pan Jezus również naucza o tej o tym dystansie, gdyż on jest Panem, a oni są Jego uczniami czy sługami, He's saying to his disciples that this relationship this distant relationship is about to change. Ale widzimy tutaj w tym fragmencie, że Jezus mówi, że ta relacja dystansu ulegnie zmianie. Jezus mówi też o, tej, o wejściu w tą bliską relację przyjació przyjaciół. Isn't it amazing to think about eternity with God? Czyż nie jest to niezwykłe, gdy myślimy o tym w kontekście wieczności z Bogiem? Because we recognize that there is a distance between ourselves and God that can only be um, uh, overcome by the work of the Savior. Gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że między nami, a Bogiem istnieje dystans, który może być przezwyciężony tylko dzięki dziełu Jezusa Chrystusa na krzyżu. And once we have embraced the gospel, I kiedy akceptujemy, przyjmujemy Ewangelię, we're no longer far from God, Już nie jesteśmy dalecy od Boga. Ale stajemy mu się bliscy jako jego przyjaciele i będziemy z nim w wielkiej bliskości przez całą wieczność. But Romans 8:15 takes us from being a friend to being a family member. Więcej, list do Rzymian, ósmy rozdział przenosi nas do jeszcze bliższej relacji, od przyjaciół do członków rodziny. Because in verse 15, ponieważ w piętnastym wierszu Paul says to believers, for you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba Father. Apostol Paweł mówi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, Abba, ojcze. Now we're not just friends of God. Już nie tylko jesteśmy przyjaciółmi Boga, sons and of God. ale jesteśmy synami i córkami Boga. Moved from to Przeszliśmy z relacji przyjaciół do relacji członków rodziny. A to dlatego, że zostaliśmy adoptowani do Bożej rodziny przez naszą wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa. Paul likes to talk about our family status when he talks about our relationship with God. I apostoł Paweł lubi mówić o naszym rodzinnym statusie, gdy mówi o naszej relacji z Bogiem. We saw that in 8, just now. Widzieliśmy to w tym fragmencie z listu do Rzymian 8, 15. I również widzimy to w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale i piątym wierszu, gdzie czytamy, że przeznaczył nas do synostwa przez Jezusa Chrystusa. The cross brings us into the imminence of god krzyż sprawia że możemy być blisko boga Then there's a fourth attribute of being on display również widzimy czwarty atrybut boga który objawia się w krzyżu and that attribute is transcendence the opposite of imminence to jest przeciwieństwo bliskości czyli transcendencja bycie oddalonym. When we talk about the transcendence of God, kiedy mówimy o Bożej transcendencji, we're talking about his separation from his creation. Mówimy o jego oddzieleniu od jego stworzenia. And we are separated from God before Christ because of our sin. Jesteśmy oddzieleni od Boga zanim poznamy Chrystusa z powodu naszych grzechów. And our was to be transcendent from God in hell for all eternity I w rezultacie naszym losem było wieczne oddzielenie od Boga w piekle. But the cross conquers that transcendency. Ale Krzyż jest zwycięstwem nad tą Odległości nad tymdzieleniem transcend and Jesus experienced that transcendency in our place so that we wouldn't have to experience that transcendency Pan Jesuss doświadczył tego oddzielenia od Boga abyśmy my nie musieli być od Boga oddzielenia in matthew twenty seven verse forty six w ewangelii Mateusza w 27 rozdziale i 46 wierszu It says about the ninth hour, czytamy, że około 9 godziny, which according to the Roman time, czyli według rzymskiego liczenia czasu, would have been noon, to było samo południe. Jesus cries out at that time with a loud voice, saying, Jezus zawołał donośnym głosem. Eli, Eli, lama sabactani, Eli, Eli, lama sabactani, which means My God, My God, why have you forsaken me? Co znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I can't explain that transcendency within the Trinity. Nie jestem nawet w stanie pojąć tej, tego rozdzielenia wewnątrz trójcy. But somehow there was a separation of the Son from the Father and the Spirit. Ale Widzimy, że nastąpiło jakieś oddzielenie Syna od Ojca w Jego Boskości Trójcy. I kiedy pomyślimy o tej wiecznej relacji, która zawsze istniała w Trójcy, brief separation in the Trinity. to krótkie rozdzielenie w osobach Trójcy Must have been some of the most lonely moments, not only for Jesus, but for the Father and the Spirit as well. To musiało, być jedne, to musiało być jedne z najtrudniejszych, najbardziej samotnych chwil, nie tylko w doświadczeniu Pana Jezusa, ale również Ojca i Ducha. And yet that was supposed to be our destiny as sinners. A taka byłaby nasza nasz taki byłby nasz los gdyby nie dzieło Jezusa not separated briefly from god i to nie jakieś krótkie oddzielenie od boga but to be separated eternally from god ale wieczne oddzielenie od boga and without jesus work on the cross bez dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu and god opening our eyes to understand the work of the cross i bez otwarcia naszych oczu na to dzieło krzyża we would have experienced the great loneliness that Jesus had to endure for several hours. My doświadczylibyśmy na wieki tej samotności, którą Jezus przeżywał tutaj w ciągu kilku godzin. There's a lot we could say about the transcendency in the cross. Moglibyśmy wiele powiedzieć na temat właśnie tej transcendencji w dziele krzyża. In fact, if we could spend the rest of the evening talking about the implications of the uh, overcoming of transcendency. I właściwie całą resztę naszego wieczoru moglibyśmy poświęcić, pokazując, w jaki sposób Bóg przezwyciężył tą, ten, ten, to oddzielenie od nas, tą transcendencję. Ale jeśli mamy wszystkie 25 atrybutów jeszcze omówić, to musimy posuwać się do przodu. So Więc będziemy move od atrybutów of being do atrybutów z superiorności. Przechodzimy więc od tych atrybutów Bożego istnienia, jego istoty, do atrybutów Bożej wyższości. And when we think about attributes of superiority, co mamy na myśli mówiąc o atrybutach wyższości? We should think about the sovereignty of God first. Po pierwsze mówimy o suwerenności Boga. Sovereignty tells us that God determines all activities. Suwerenność mówi o tym, że Bóg wpływa, czy determinuje na wszystkie działania. I to bardzo wyraźnie widzimy w dziele krzyża. To Bóg wybrał czas i miejsce na krzyż. Galatians 4.4 w liście do Galacjan w czwartym rozdziale i czwartym wierszu Paul says, in the fullness of time God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Paweł mówi, że gdy nastąpiło wypełnienie czasu, Bóg posłał swojego syna, który narodził się z kobiety pod prawem. I think it's interesting to see in the book of Genesis. Ciekawe w księdze rodzaju that uh, Adam and Eve sin in the garden jak Adam i Ewa zgrzeszyli w ogrodzie and uh, God says okay I'm going to provide a godman savior i wtedy Bóg powiedział zapewnię zbawiciela Boga człowieka this is the promise of Genesis 3:15 to jest obietnica którą znajdujemy w księdze rodzaju 3:15 Uh, almost immediately Eve believes that this is going to be a near fulfillment. Ewa wierzy, że ta obietnica bardzo szybko, wkrótce już zostanie wypełniona. In fact, uh, I'd have to go through the exegesis of Genesis 3 and 4 with you, but she believes that Cain is the. Uh, Gdybyśmy przyjrzeli się tutaj hebrajskim wyrażeniom w trzecim i czwartym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, to zobaczylibyśmy, że gdy urodził się Kain, to Ewa tak naprawdę powiedziała, że urodziła Jachwę. And she realizes rather quickly that that was a mistaken idea. Ale bardzo szybko przekonała się, że nie, że to był błąd, że takcale się nie stało. But when you look at the naming of the patriarchs up till the time of the flood, gdy później śledzimy imiona patriarchów aż do wielkiego potopu, most of the meanings of those names. Większość znaczeń imion, które oni nosili, Wskazuje na to, że oni oczekiwali, że Bóg wypełni swoje obietnice za ich życia. disappear. Natomiast po potopie widzimy, że ta, to oczekiwanie na rychłe wypełnienie Bożej obietnicy Wydaje się wygasać. God has to keep the hope alive until he wants to bring his Savior into the world. Natomiast Bóg cały czas stara podtrzymywać w ludziach tą nadzieję, że Jego zbawienie nadchodzi. And he does that at various stages, first through Moses, and then ultimately through David, and the prophets. I widzimy, że robi to na takich etapach, najpierw przez Mojżesza później przez Dawida a następnie przez proroków Little clues about a coming one. daje im takie zapowiedzi że nadchodzi zbawiciel by it's interesting to see when jesus comes to earth i ciekawa że gdy Jezus przychodzi na ziemię how he keeps saying it's not time for you for you all to understand who i am and what i'm going to do Jezus mówi to jeszcze nie czas żeby zrozumieć kim ja jestem i co ja uczynię. We see that very early in the Gospel of John. Bardzo wcześnie zauważamy to w Ewangelii Jana. In John chapter 2 verse 4. Jana 2 rozdział 4 wiersz. Uh, Jesus' mother Mary wants him to perform a miracle uh, as a wedding gift. Matka Jezusa przychodzi do niego i chce, żeby uczynił cud, który jest częścią tego wesela. And in Jesus response in verse 4. A Jezus odpowiada jej w czwartym wierszu. A statement that's hard for us to understand. Zdanie, które nie jest dla nas łatwe do zrozumienia. He says, woman, what do I have to do with you? My hour is not yet come. Mówi: czego chcesz ode mnie, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. It seems uh, a harsh answer to his earthly mother. Wydaje się to taka szorstka odpowiedź jego ziemskiej matce. And I think we spend too much try, time trying to understand the first part of that that phrase. I wydaje mi się, że spędzamy zbyt dużo czasu skupiając się właśnie na tej pierwszej części tego zdania. When we should be focusing on the last part. Kiedy powinniśmy skupić się na drugiej części tego co Jezus mówi. My hour is not yet come. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jeszcze nie przyszedł czas, żeby objawiło się kim jestem i jaka jest moja chwała. And he's going to repeat that phrase again in John 7:30. I widzimy podobne stwierdzenie Jezusa w Ewangelii Jana 7:30. I w John 8:20. I Jana 8:20. 20. 730, w 7, It says that they were seeking therefore to seize him, and no man laid his hand on him, because his hour had not yet come. Czytamy, że starali się go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. And in chapter 8, verse 20. A w ósmym rozdziale i dwudziestym wierszu. Te słowa wypowiedział przy skarbcu w świątyni, a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Bóg wyznaczył odpowiedni dzień i odpowiednie miejsce, kiedy mesjasz miał umrzeć za rodzaj ludzki he wasn't going to die sooner or later than the day ordained by god i nie mogło się to stać ani wcześniej ani później niż w tym dniu który był wyznaczony przez boga but there's another attribute of superiority that is seen in the life of jesus and on the cross kolejny atrybut bożej wyższości który oglądamy na krzyżu independence Tells us that god needs nothing but he allows us to enjoy him to Boża niezależność fakt że bóg niczego nie potrzebuje ale pozwala nam zbliżyć się do niego i radować się nim the, uh, the gospel that says god loves you and has a wonderful plan for your life taka ewangelia która mówi bóg Cię kocha i ma wspaniały plan dla twojego życia implies that god has a need for his creation to know him sugeruje że bóg ma potrzebę by człowiek go znał god doesn't have a need for us to know him He has a desire for us to know him pragnienie byśmy go poznali but not a need to because in his independence as the triune god Ponieważ w swojej całkowitej niezależności jako trójjedyny Bóg, he had perfect fellowship and relationship within himself. ma doskonałą społeczność ze sobą samym. Uh, he has just created us, so that we could enjoy Him in His glory. On stworzył nas, abyśmy my mogli radować się nim i Jego chwałą. And Adam i and Eve had that in the garden. I Adam i Ewa doświadczali tego w ogrodzie. It was temporary, to było niestety tylko tymczasowe. I stracili tę relację z Bogiem, gdy zgrzeszyli. Ale krzyż sprawia, że znowu możemy odzyskać tę relację i cieszyć się Bogiem. Nie jest to niesamowite, jak mało ludzi Przecież we'll nie jest to zdumiewające, że tak niewielu ludzi rozumie to poselstwo ewangelii i będzie w stanie cieszyć się Bogiem przez całą wieczność. No Zdumiewam się to, że ludzie słyszą ewangelię i nie są zainteresowani. Tym, żeby mieć z Bogiem społeczność dzięki temu, co Jezus uczynił na krzyżu. Innym sposobem spojrzenia na Bożą niezależność jest to recognize that to fakt, że człowiek nie posiada tej niezależności, ale czasami Wydaje mu się, że on może zdecydować o tym, w jaki sposób dostanie się do Bożej obecności. In his independence and his sovereignty Ale Bóg w swojej niezależności i w swojej suwerenności tells man how they may know him. mówi ludziom, w jaki sposób oni mogą Go poznać. I jest tylko jedna droga. I Jezus powiedział to w John 14. Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale He says, the way, the truth and the life. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. And no one comes into the presence without me. I nikt nie może przyjść do obecności Ojca jak tylko przeze mnie. Okay. Then there's a third attribute of superiority. Kolejny atrybut Bożej wyższości and that is the attribute of eternity. To atrybut boskiej wieczności. This is defined as God having no beginning and no succession of. Time. Co oznacza, że Bóg nie ma początku, ani nie przechodzi przez jakieś fazy w czasie. We at a term last night Mówiliśmy o tym trochę zeszłego wieczoru. The Biblical term is only begotten. Biblia posługuje się terminem jednorodzony. Um, mis in -interpreted and mistranslated as eternally generated. Przez niektórych błędnie rozumiany i błędnie tłumaczony jako wiecznie zrodzony. Ale raczej, tak jak mówiłem wczorajszego wieczoru, powinniśmy ten termin jednorodzony rozumieć jako wyjątkowy. He is a unique uh, being On jest wyjątkową istotą. because he is both God and man at the same time. Ponieważ jednocześnie jest Bogiem i człowiekiem. Coming into existence in the incarnation, but not on the divine side, only on the human side. Eee. Could you repeat that? Yeah, not coming into existence. Nie, i, y, nie uzyskując istnienia at the moment of the incarnation w momencie wcielenia because his divinity was forever with the father ponieważ jego boskość istniała zawsze z Ojcem but only in his incarnation did his human incarnate self become known dopiero podczas wcielenia jego ludzka natura zaistniała i w tej naturze dał się poznać ludziom. Jesus identified his eternality in John 8:58. Jezus definiuje swoją wieczność w Ewangelii Jana w 8. rozdziale, 58. wierszu. They were looking at him as a man. Żydzi postrzegali go jako człowieka. All they could see was a man who had a beginning and a man who was going to have an end at death. To, co widzieli, to człowieka, który miał swój początek i który będzie miał swój koniec w godzinie śmierci. But in verse 58, after a long with leaders, Ale po długiej dyskusji z żydowskimi przywódcami w 58 wierszu Jesus makes an astounding statement. Jezus wypowiada zdumiewające stwierdzenie. He says, truly, truly, I say to you, before Abraham was born, i am. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Pierwej, zanim był Abraham, ja jestem. In the Hebrew Scriptures, w hebrajskich pismach, I am is the name of God. Ja jestem to imię Boga. And so here in this Greek text, he's saying, I am uh, God Himself a więc tutaj w tych greckich pismach kiedy Jezus mówi ja jestem to stwierdza że jest samym bogiem i widzimy w 59 wierszu że żydowscy przywódcy dokładnie tak to zrozumieli Ponieważ chwycili za kamienie, aby go ukamienować, dlatego, że w ich mniemaniu, będąc tylko człowiekiem, twierdził, że jest Bogiem. Jesus' eternity is clearly seen in two other scriptures in the New Testament. I wieczność Jezusa jest bardzo wyraźnie e, widoczna jeszcze w dwóch innych miejscach w piśmie Nowego Testamentu. In John 1.3. Ewangelii Jana 1, It 1:3 all things came into being by him, and apart from him, nothing came into being that has come Czytamy, że wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. And then Paul makes an amazing statement in Colossians 2 verse 17. I również Paweł wypowiada niezwykłe stwierdzenie w liście do Kolosan, drugim i 17 wierszu. In talking about Jesus, he says, "And he is before all things and in him all things hold together." Movie oanu Jezusie, wszystko 17. And he is before all things in Colossians 2. I'm sorry, 1. Bad reference okay. on my part. <laughs> to jest Colossian 1, 17. Uh, On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. The most amazing picture that is painted in that verse to me. Niezwykły obraz, który ten wiersz maluje przede mną, że gdy Jezus istniał jako człowiek będąc wcielony, Jego boskość nadal utrzymywała cały wszechświat w istnieniu. But from um, attributes of superiority, we move on to attributes of comfort przechodzimy od tych atrybutów Bożej wyższości do atrybutów, które przynoszą nam pocieszenie. And the first attribute that we see, we'll see is immutability. Pierwszym atrybutem to jest Boża niezmienność. If you're immutable, that means that you're unchangeable and when it relates to Jesus, it means he's unchangeable in his being and his person. I kiedy mówimy o Bożej niezmienności w odniesieniu również do Pana Jezusa, to podkreślamy to, że On jest niezmienny w swojej istocie i w swojej osobowości. I patrząc na życie Chrystusa i szczególnie krzyż, wyraźnie widzimy to w Ewangelii Mateusza, 26 rozdziale, i wierszu 39. And the picture is the garden of Gethsemane. Mamy tutaj obraz Jezusa w ogrodzie Gethsemane. Hours before his crucifixion. Kilka godzin przed jego ukrzyżowaniem. Just before his arrest late at night. Tuż przed jego aresztowaniem późnego wieczoru. And in his humanity, w jego człowieczeństwie, he goes to prayer. Jezus się modli. And he asked God to the plan. I prosi Boga, jeśli to możliwe, by zmienił plan. Ale najistotniejsze słowa to te słowa, którymi kończy modlitwa. Not my will, but your will be done. Nie moja wola, lecz twoja wola niech się stanie. Jezus mówi, chciałbym zmiany ale nie jestem jeżeli jest inna twoja wola to ja jestem gotów przyjąć tak jak ty uważasz there's kolejny atrybut bożego pocieszenia który widzimy w życiu Jezusa i w krzyżu to atrybut bożej wierności Wierność możemy zdefiniować jako określenie tego, który dotrzymuje obietnic. God made a promise to mankind in Genesis 3:15. Bóg złożył ludzkości obietnicę w Księdze Rodzaju 3:15. He would make Powiedział, że da Zbawiciela Boga człowieka. I trzeba było czekać cztery tysiące lat, na wypełnienie tej Bożej obietnicy. There was never any doubt that God was going to be faithful to his promise. Nie było wątpliwości, że Bóg będzie wierny tej obietnicy. It was just a matter of waiting to see when he would fulfill his promise. Ale trzeba było czekać, kiedy Bóg w końcu wypełni tę obietnicę. And so when we get to Peter when he talks about um, how unbelievers look at the faithfulness of God, kiedy dochodzimy do listu Piotra i widzimy, w jaki sposób on mówi o niewierzących, którzy patrzą na Boże obietnice, to widzimy, że niewierzący drwią z Bożej wierności. Kiedy mówią, gdzie jest obiecane przyjście Jego? Well, he's already come once. On już raz przyszedł. And he said he would come again i obiecał, że przyjdzie znów. we know he came once 2000 years ago, wiemy, że przyszedł pierwszy raz 2000 lat temu. And he fulfilled his promise to make an end of man's transcendency with God. I przychodząc pierwszy raz, zakończył tą, ten problem oddzielenia człowieka od Boga. Now we're just waiting for his second appearing. A teraz oczekujemy Jego ponownego objawienia się. A skoro okazał się wierny w dotrzymaniu obietnicy Jego pierwszego przyjścia, wierzymy też, że okaże się wierny w odniesieniu do Jego powtórnego przyjścia. During these trying times, the fact that God kept His first promise should be an encouragement that He will come soon. W tych czasach, w których żyjemy, gdzie jesteśmy poddawani różnym próbom, dobrze jest pamiętać o wierności Boga w dochowaniu Jego pierwszej obietnicy i oczekiwaniu na wypełnienie Jego kolejnej obietnicy. Kolejnym atrybutem, który przynosi nam pociechę, który widzimy w życiu Jezusa i w krzyżu, the of to atrybut Jego prawdomówności. I gdy mówimy o Bożej prawdomówności, to też mówimy, że Bóg jest standardem prawdy. Jeśli Bóg mówi o sobie, że jest Bogiem prawdomównym, Bogiem prawdy w Starym Testamencie, then we should take comfort in the words of Jesus in John 14, To również powinniśmy czerpać pociechę ze słów Jezusa, które są zapisane w Ewangelii Jana 14:6. Jesus is talking to Thomas. Jezus rozmawia z Tomaszem. conversation just before the cross. Rozmowa tuż przed krzyżem. Late in the evening before he's arrested. To już jest wieczór przed jego aresztowaniem. And he says, "I am the way and the truth and the life." Jezus mówi, "Ja jestem droga i prawda i życie." He says, basically, you can count on me as being a truthful uh, person. So. Również oznacza, że Jezus mówi, możecie liczyć na to, że mówię Wam prawdę, jestem człowiekiem prawdomównym. I widzimy, że Jezus zgodnie z prawdą, zgodnie z tym wszystkim, co w prawdzie powiedział, idzie na krzyż, gdzie pokonuje to właśnie ten rozdźwięk między Bogiem a człowiekiem I ostatni atrybut pocieszenia, który widzimy w życiu Jezusa i w krzyżu. And that is the attribute of wisdom. To atrybut Bożej mądrości. Wisdom is definiowany um, defined as God having the best plans to achieve his goals. Mądrość, którą możemy opisać w odniesieniu do Boga, że on ma najlepsze plany, aby osiągnąć swoje cele. The best way of overcoming man's from him aby w najlepszy sposób przezwyciężyć ten rozdźwięk między człowiekiem a Bogiem was to take on the form of a man and do the work that man couldn't do. i Bóg postanowił stać się człowiekiem i uczynić to, czego człowiek nie był w stanie uczynić. Uh, you know, when we look at 1 Corinthians 1, kiedy patrzymy na 1 list do Koryntian 1, verse 24 and verse 30, w wersie 24 i 30, the way of the cross is foolishness to the unregenerate man. Widzimy, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla nieodrodzonych duchowo ludzi. 11, 33, ale w liście do Rzymian w 11 rozdziale i 33 wierszu Paul says that the cross is the wisdom of God. Paweł mówi, że krzyż jest mądrością Boga. He says, o oh, the depth of the riches both of the wisdom and the knowledge of God, how unsearchable are his judgments and unfathomable his ways. Mówi o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są jego wyroki i niewyśledzone jego drogi. Maybe hard to understand the, the cross, but it is perfect wisdom to the believer. Dla niewierzącego to jest niemożliwe, by zrozumieć krzyż. Natomiast człowiek wierzący wierzy i, i, i, i ma to zrozumienie krzyża. Moving on from the attributes of comfort, pozostawiając atrybuty, które przynoszą nam pocieszenie, we come to the summary attributes. Przechodzimy do tych podsumowujących atrybutów. I w angielskim, i w polskim też dobrze widać podobieństwa tych atrybutów. Because they all have the same prefix. Ponieważ one wszystkie zaczynają się na to samo słowo: Omni. Wszech. So the first one we look at is on the omnipotence. Having samamy wszechmoc. And that tells us that God is able to do all of his holy will. Co znaczy że Bóg jest w stanie uczynić wszystko co jest zgodne z jego świętą wolą. He has all the power. On ma wszelką moc. Not only in the universe, nie tylko w forzonem wszechświecie But to accomplish all that he wants to accomplish when he wants to accomplish it. ale może uczynić co tylko chce i kiedy tylko chce and when we look at john 19 jeśli otworzymy ewangelie jana 19 rozdział we can see his omnipotence on display widzimy tutaj wyraz jego wszechmocy. Tutaj Jezus prowadzi taką można powiedzieć luźną rozmowę z Pilatem. Uh, Piłat Pilat zadał mu pytanie skąd jesteś. And Jesus gave him no answer. A Jezus nie dał mu odpowiedzi. But in verse 10 Pilate says to, to him don't you do not speak to me do you know who I am and the authority that I have to release you? I pytasz, nie chcesz ze mną rozmawiać, czy nie wiesz jaką mam władzę, że mogę cię wypuścić i mam władzę cię ukrzyżować? And the authority to crucify you. But it, Jesus answers ale Jezus mu odpowiada, nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci to nie było dane z góry. Jezus uświadamia Piłatowi, że Piłat ma ograniczoną władzę. Tymczasem Jezus ma pełnię władzy w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale widzimy również moc krzyża Jesus Tutaj mamy tą scenę aresztowania Jezusa zanim jeszcze Jezus stanie przed Pilatem. while he's being arrested Peter draws a sword in order to protect jesus and tries to cut off the head of the uh, slave of the high priest piotr chcąc bronić jezusa dobywa miecza i atakuje jednego ze sług arcykapłanów instead he only cuts off the ear of the guy i tylko odcina mu ucho And Jesus says, put your sword back into its place in verse 52. A Jezus mówi, Odłóż swój miecz na miejsce. And he says in verse 53, don't you think I can appeal, uh, that I cannot, do you think that I cannot appeal to my father and he will at once at my disposal? I dalej w 53 wierszu Jezus mówi, czy myślisz, że nie mógłbym prosić mojego Ojca, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? A więc widzimy, że Bóg powstrzymuje swoją moc, ale gdyby tylko chciał, w każdym momencie mógłby ją objawić. Kolejny ten podsumowujący atrybut, który widzimy w życiu Jezusa i Krzyżu, is that of omniscience. to jego wszechwiedza. God fully knows all things and knows himself. Bóg w pełni zna siebie samego i wie o wszystkim. Um, I have a reference in John 13 w Ewangeliana w 13 rozdziele, wers 21, 21 uh, showing the omniscience of Jesus when he predicts that somebody is going to betray him from among his group of 12. Pokazuje nam wszechwiedzę Jezusa, kiedy on przepowiada, kto z 12 go zdradzi. He knew from the beginning that Judas Jezus od samego początku wiedział, że Judasz będzie Jego zdrajcą, ale pozwalał Mu na bycie w gronie uczniów przez ponad trzy lata. His display, his cross. Ale po raz kolejny widzimy objawienie Jego wiedzy na krzyżu. If you go to Luke 23, verse 43, Jeśli otworzycie Ewangelię Łukasza, 23 rozdział i wiersz dwu, 43, Jesus is on the cross. Widzimy Jezusa na krzyżu I dwóch przestępców jeden po lewej stronie drugi po prawej. And he's interacting with these thieves Jezus rozmawia z tymi przestępcami one is mocking him jeden drwi z niego and the other rebukes the mocker natomiast drugi karci tego który drwi and evidently god opened his eyes to understand who jesus was ewidentnie bóg otworzył jego oczy i on poznał kim jest Jezus because after he rebukes the mocking robber ponieważ po tym jak on Karci, tego kpiącego złoczyńcę, he turns to Jesus in verse 42 and says, Remember me when you come into your kingdom. Zwraca się do Jezusa i mówi: Wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego Królestwa. And in verse 43. I w 43 wierszu, before death has occurred for either one of them, zanim obaj umarli. Jesus says, Today you will be with me in paradise. Jezus mówi do niego: Zaprawdę powiadam ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. How could he make that statement unless he knew that it was really going to happen? Skąd jakże inaczej mógłby wypowiedzieć takie zdanie, gdyby nie wiedział, że tak rzeczywiście będzie. But then the third summary attribute we see in the life of Jesus. I Ostatni podsumowujący atrybut, który widzimy w życiu Jezusa. To wszechobecność. Już looked at this verse. Już, y, przyglądaliśmy się temu wierszowi. In, uh, 1, y, do kolosan, drugi rozdział 17 wiersz, It, which says, and he is all things, and in Czyli pierwszy rozdział 17 wiersz, gdzie czytamy, że On jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko jest na nim ugruntowane. In on the cross, podczas swojej agonii na krzyżu, Jesus is holding the universe together. Jezus utrzymuje wszechświat w istnieniu. I nawet w tym oddzieleniu jako człowiek od Ojca jako Bóg utrzymuje cały wszechświat istnienia. Very quickly uh, we can look at the attributes of morality as we wind down our tour of the attributes on display in Jesus and on the cross. I kończąc przechodzimy do tej ostatniej grupy atrybutów moralności, które widzimy w życiu Jezusa i Jego krzyża. And the first attribute of morality that we see is jealousy. Pierwszym atrybutem moralności jest Boża zazdrość. In jealousy, the jealousy of God is the zealousness that he has to protect his honor. Jego zazdrość jest widoczna w jego gorliwości, dbania o Boży o honor. And we are reminded in Isaiah 42:8 and 48:11 w Księdze Izajasza 42 rozdziale w 8 i 11 wierszu Bóg mówi nam, że nie dzieli swojej chwały, swojej czci z żadnym innym stworzeniem, z żadną istotą. When Jesus is on his way to the cross, I gdy Jezus zmierza do krzyża, He expresses his concern and desire to have God glorified in him. Jezus wyraża swoje pragnienie, aby Bóg był uwielbiony w nim. This is seen in John 12:28. Widzimy to w 12. rozdziale Jana, 28. Wierszu. Jesus says at the end of his conversation with God, "Father, glorify your name." Jezus modli się do Ojca i mówi uwielbij swoje imię. And we hear the Father saying, well I've both glorified it and I'm going to glorify it again. I wtedy właśnie odezwał się ten głos z nieba, który powiedział uwielbiłem i jeszcze uwielbię. In fact when we go back to the book of Psalms, kiedy patrzymy na księgę Psalmów, and we look at Psalm 2 verse 12, i otworzymy drugi psalm i zobaczymy na 12 wiersz because of jesus work on the cross on behalf of mankind z powodu dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu dla dobra ludzkości we find ultimately that all men are judged for one thing przekonujemy się że ludzie będą sądzeni z jednego powodu whether they honor jesus christ as lord and savior or not czy uznają i czy uczczą Jezusa Chrystusa jako pana i zbawiciela, czy też nie? Mam nadzieję, że pamiętacie te słowa z drugiego psalmu. I looking at the 12th verse 12. Wiersz. It says, Do homage or kiss the feet of the Son, lest he become angry and you perish in the way, for his wrath may soon be kindled. How blessed are all who take refuge in him. Tutaj mamy Słuszcie Panu z bojaźnią. To już jedenasty wiersz u nas. Słuszcie Panu z bojaźnią i weselcie się z drżeniem. Złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Kolejnym Atrybutem moralności Boga jest jego świętość and to be holy to be pamiętamy że bycie świętym to bycie oddzielonym and so when we talk about god being holy kiedy mówimy że bóg jest święty from in w pierwszej kolejności mówimy o tym że on jest oddzielony od stworzenia stwórca i stworzenie butyners a, a secondary separation ale jest też inne oddzielenie god is without sin and man is with sin and so there is another separation that identifies the difference between god and man bóg jest oddzielony od grzechu nie ma nic wspólnego z grzechem a człowiek niestety jest grzeszny i stąd też następuje rozdział między człowiekiem a bogiem now this is encompassing the idea of holiness to wszystko Zawiera się w tej idei świętości. And that which is not regenerated, and that which is not redeemed, to co nie zostało duchowo odrodzone i co nie zostało odkupione, will experience another separation that Jesus has overcome. Doświadczy wiecznego oddzielenia, które Jezus przezwyciężył dla odkupionych. Jesus was separated on the cross from the Father. Jezus został oddzielony od Ojca na krzyżu in wrath, z gniewie, in order to have Jesus experience the wrath so that others wouldn't have to experience the ultimate eternal wrath. Jezus doświadczył na krzyżu gniewu Boga, aby ludzie uniknęli. Doświadczenia tego gniewu w wieczności. And I ściśle związany ze świętością jest kolejny atrybut moralności Boga, to jest jego gniew. I gdy mówimy o Bożym Gniewie, to przede wszystkim mówimy o Jego nienawiści wobec grzechu. And we have to remember that Jesus then is God's propitiation or satisfaction of the wrath of God. I tutaj w tym kontekście musimy pamiętać, że Jezus jest przebłaganiem i jest tym, który dał siebie jako przebłaganie za nasze grzechy. We should remember that without Jesus the wrath of God abides on every man. Bez dzieła Jezusa Chrystusa Gniew Boga spoczywa na każdym człowieku. I ten gniew zostanie objawiony w wieczności na każdym człowieku oprócz tych wszystkich, którzy uznają Jezusa za swojego Pana i zbawiciela. I chciałbym podkreślić tylko tutaj dwa wiersze. Pierwszy znajduje się w Ewangelii Jana 3, 36. Jezus podsumowuje tutaj swoją rozmowę z Nikodemem. Raczej... Jan Chrzciciel tutaj opisuje Jezusa i to kim on jest. John says, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Jan mówi, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boga ciąży na nim. If we want to be released of the wrath of God, we must come to Jesus. Jeśli chcemy uniknąć Bożego gniewu, musimy przyjść do Jezusa. I like what Paul says in Romans 5 verse 9. Bardzo lubię ten wiersz z listu do Rzymian w 5. rozdziale, wiersz 9. When he's describing our deliverance from the wrath of God through the blood of Jesus Christ. Gdzie Paweł mówi o tym, jak możemy uniknąć gniewu Bożego, przez krew Jezusa. He says, much more than having been justified or declared righteous by his, that is, Jesus' blood, we shall be saved from the wrath of God through him. Mówi, tym bardziej teraz usprawiedliwieni jego krwią, czyli krwią Jezusa, będziemy przez niego zachowani od gniewu. And there's a fourth attribute of morality. I ostatni atrybut moralności and that's the attribute of righteousness. to atrybut sprawiedliwości. And in describing the attribute of righteousness, I opisując ten atrybut sprawiedliwości we're describing God as always doing things correctly. mówimy o Bogu, który zawsze wszystko właściwie czyni. And Krzyż nie tylko był najlepszą drogą uczynienia tego, co Bóg zamierzył. Ale to była jedyna droga, dzięki której sprawiedliwość ludzi mogła być uzyskana. And Paul I Paweł mówi to w pierwszym liście do Koryntian 1:30. He says that Jesus became to us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Czytamy tutaj, że w Chrystusie Jezusie dzięki niemu jesteśmy z Bogiem i Jezus Chrystus stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. And in this particular i w tym wierszu, we see that what Jesus did on the cross, Widzimy, że to, co Jezus na krzyżu, not ultimately um, demonstrated many of God's attributes, nie tylko w wiele but it accomplished all of man's needs. Ale też Very quickly we're going to look at the four last attributes of morality. I ostatnie cztery atrybuty Bożej moralności bardzo szybko. Goodness, love, mercy and grace. Dobroć, miłość, miłosierdzie i łaska. Those are the easiest to see on the cross. To najłatwiej zobaczyć na krzyżu. Goodness is a description of God's standard of good or all of his actions that are worthy of approval. Dobroć jest standardem dobra. Te wszystkie działania Boga, które są godne uznania. Luke 18. To przypomina mi o słowach zapisanych w Ewangelii Łukasza, w 18 rozdziale, w wierszu 19. Przychodzi do Jezusa, a pewien dostojnik i pyta... Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? And Jesus answers, Why do you call me good? No one is good except God alone. A Jezus mówi, Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. It's Jesus' way of saying, Are you acknowledging me as being God? Inymi słowy, Jezus pyta go, Czy ty uznajesz mnie za Boga? Because that should have been the conclusion that the man made. Ponieważ taka byłaby konkluzja tych słów, które ten człowiek wypowiedział. When we talk about the love of God, kiedy mówimy o miłości Boga, mówimy o Bogu, który wiecznie daje z siebie innym. To nie tylko widzimy w Jana 3,16, gdzie Bóg umiłował świat, także dał swojego jednorodzonego Syna, ale również widzimy to w Rzymian 5 w 8. God demonstrates his own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Another way of saying John 3, Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami Chrystus za nas umarł. To jest to samo co w Jana 3:16 powiedziane innymi słowami. Przechodząc do Bożego miłosierdza, which is defined as God's goodness toward those in misery, które możemy zdefiniować jako Boża dobroć wobec tych, którzy znajdują się w jakimś opłakanym stanie. And we are in misery until we come to the cross. A wszyscy jesteśmy w opłakanym stanie, zanim przyjdziemy do krzyża. And if we died without Christ, we would be in constant misery. A gdybyśmy umarli bez dzieła krzyża w naszym życiu, to bylibyśmy na wieki w opłakanym stanie. Ale widzimy to objawienie Bożego Miłosierdzia opisane w liście do Tytusa w trzecim rozdziale. W wierszach od trzeciego do But I'm going to highlight verse 5 just in the interest of time. Ale ze na czas tylko Because it says that he saved us in verse 5. Uh, skipping down a little bit according to his mercy. Dalej mówi, ze na swoje he looked upon our need and he offered the solution that we couldn't offer from ourselves widział nas w naszej potrzebie i wiedział, że sami nie jesteśmy w stanie zaspokoić tej potrzeby. I oczywiście widzimy łaskę Boga zarówno w życiu Jezusa, jak i w krzyżu. And we see that uh, in Ephesians 2, 8, 9 a verse that is commonly known by all of us szczególnie w liście do Efezjan drugim rozdziale ósmy, dziewiąty wiersz, który chyba wszyscy dobrze znamy. But I focus on Romans 4, 24, a ja chciałbym się skupić na liście do Rzymian 3,24. been justified as a gift by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Gdzie czytamy, że zostaliśmy usprawiedliwieni z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Grace is unmerited favor. Łaska jest niezasłużoną przychylnością Boga. It's favor. Nie zasługujemy na Jego przychylność. And the cross is an undeserved favor toward us from God. I krzyż jest niezasłużoną dobrocią Boga wobec nas. And then the final attribute, that I want to. Uh, Close with. I e, kończąc to omawianie atrybutów, na tym zakończymy. Showing that the cross in the life of Jesus is um, God on display. Widzimy, że w krzyżu cała istota boska jest objawiona. Is that of the Trinity, czyli trójjedyny Bóg because we see that the father plans the cross widzimy ojca który planuje krzyż the son obeys the father and does the work of the cross syn jest posłuszny ojcu i idzie i wykonuje dzieło krzyża and the holy spirit is sent by the father and the son to apply the benefits of the cross Natomiast into redeem mankind duch święty zostaje posłany przez ojca i przez syna aby te wszystkie dobrodziejstwa krzyża wprowadzić w życie odkupionych. We see the plans of the Father in John Widzimy plan Ojca w Jana 3:16. God so the world. Bóg tak umiłował świat. We see the plans of the Father in Galatians 4.4. In the fullness of the time, God sent forth His Son. We see the plans of the Father in Ephesians 1, verses 9 and 10. He foreordained the events and who He was going to choose to enjoy the benefits. On przewidział te wszystkie wydarzenia krzyża i to będzie wybranych przez to dzieło krzyża. Widzimy Syna, który jest posłuszny Ojcu. Widzimy to w liście do Ewangelii Jana, w szóstym rozdziale i trzydziestym ósmym wierszu. Saying, for i have not come down from heaven to do my own will but the will of him who sent me Jezus mówi nie przyszedłem aby pełnić moją własną wolę ale wolę tego który mnie posłał And then we duch święty który przychodzi bierze te wszystkie dobrodziejstwa krzyża i y pozwala odkupionym doświadczać ich w ich sercach. John 14, 26, w Jana 14:26. that the Holy Spirit will be sent to apply the benefits. Jezus mówi, że Duch Święty przyjdzie i pomoże doświadczać tych błogosławieństw krzyża. When we look at Peter chapter 1, w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale w drugim wierszu it's saying that uh, uh, it's going to be the Spirit who is going to take the benefits of the cross and put and apply it toward the redeemed. Też widzimy, że to Duch Święty poświęca te wszystkie błogosławieństwa, krzyża ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa ku korzyści odkupionych. Listen to the first two verses. Przeczytajmy może te dwa wiersze. It okay. says Peter an Apostle of Jesus Christ. Piotr apostoł Jezusa Chrystusa aliens, Do wychodźców, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia. Rozproszonych po Pontie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bytinii. And then three important words: those who are chosen. I teraz mamy trzy ważne słowa: wybranych. They're chosen according to the foreknowledge of God the Father, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca by the sanctifying work of the holy spirit Poświęconych przez ducha that you may obey jesus christ and be sprinkled with his blood ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa there is the trinity involved in the cross widzimy tutaj trójcę która była zaangażowana w dzieło krzyża i zachęcam was, żebyście przeczytali kolejne wiersze od trzeciego do dziewiątego, because it's a rich description of God's love for you and His care for you through Jesus and His work on the cross. One tą, to bogactwo miłości Boga wobec nas dzięki dziełu Jezusa Chrystusa na krzyżu. Oh, there's more I could be saying, but I'm going to conclude here. Jeszcze moglibyśmy wiele powiedzieć, ale musimy kończyć. I chciałbym was zostawić z kilkoma myślami. Since God is a God of unity, Skoro Bóg jest Bogiem złożonej jedności, all of His attributes are on display most of the time in most situations and most events. Wszystkie jego atrybuty są widoczne przez większość czasu, w większości sytuacji i w większości wydarzeń. Pomyślmy jednak o jednym miejscu, w którym te atrybuty Boga nie będą widoczne. Well, when I give you the answer, you need to go home and think about this i gdy usłyszycie odpowiedź to warto się nad nią w domu zastanowić ponieważ jedynym takim miejscem jest piekło mean there's no goodness there tam nie ma dobroci no mercy there nie ma miłosierdzia no love nie ma miłości All you have is wrath continually there's one attribute that's on display tam człowiek doświadczy tylko jednego bożego atrybutu to jest bożego gniewu And when you think about that think about the world that we live in i myśląc o tym, warto też zastanowić się nad światem, w którym żyjemy. God's attributes are displayed in Jesus Christ fully. Boże atrybuty zostały w pełni objawione w Jezusie Chrystusie. A my w ograniczony sposób doświadczamy bożych atrybutów. Because we all experience sunshine which causes plants to grow which provides food that all of us ultimately get to eat bach światczamy promieni słonecznych które sprawiają że rosną rośliny a później możemy je zjadać the coming grace is a display of god's attributes ta powszechna boża łaska jest wyrazem jego atrybutów but after we've looked at these attributes for the last several years po tym, jak przyglądaliśmy się tym różnym Bożym atrybutom na przestrzeni kilku lat. Zachęcam was, byście czytając Boże Słowo, rozmyślali o Bożych atrybutach, jak również, gdy żyjemy w tym świecie. To była a wonderful opportunity to go through the attributes of God with you. To było naprawdę cenne doświadczenie razem z wami przyglądać się Bożym atrybutom.